ale on nie, będzie, on nie będzie robił tak, że jest w cały, całym kraju propagandy przeciwko Unii, bo tak było na Węgry, że wszędzie są, były nawet trzy tygodnie, takie plakaty Madziar, y, załęcki i von der Leyen razem i takie y, napisy, oni są, risk, risk, nie, nie ryskujecie głosowanie dla nich.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 znaczy nikt ich nie, nie brał pod uwagę, ale no, on zniszczył cały ten system doradztwa wokół siebie. On, on teraz on bardzo często rozmawia z dziennikarzami, może do niego zadzwonić. Ja mam kolegę w moim czasopismu, który regularnie do niego zadzwoni on odbiera telefony. I, odbiera telefony od dziennikarzy? I, tak. Dosyć często. Ale że ma czas przy I ona, On z nim rozmawia i nawet jest w stanie im zapytać,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 niezrozumiana. A Trump zaprzecza, że do ataku na Iran namówił go premier Benjamin Netanyahu. To prawda? Ja nie wiem. No, też są wokół niego, są ludzie, którzy też chcieli namówić do tego. Więc ja nie sądzę, że to będę coś sam Plus, to jest też ciekawe, że my wiemy od innych prezydentów, od John Kerry, od Obamy i innych, my wiemy, że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 To była powtórka programu Nic Straconego Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni Takim jak ty, a tyle nas różni Jestem człowiekiem za naszej wspólnoty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 jeśli zapytasz, co daje mi szczęście To Ci odpowiem, że spokój Przyklejam ciało do ziemi Bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku A jest mało, ukrywa się w tłumie Gdy, gdy ty tu w domnie uśmiecha się szczerze Od fałszu odróżniać, odróżniać prawdy nie umiem Więc ufam i zawsze dostań, zostaję frajem Lecz coraz Czuję, że wszystko w sobie lubię, chcę więcej siebie, więcej.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 ja się nie wstydzę Piękno jest piękne na wieki Ja to wiem I ja to widzę Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca To wystarczy i każdy wysiłek w miłość się obraca Sen na jawie mi się śni Nasze myśli podniebne Niech szybują wśród chwil Słowa już niepotrzebne Tylko gesty Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. To krótki sen. Życie to krótki sen. W Polskim Radiu powiedzieli Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska i Roch Kowalski 24 pytania, rozmowa polityczna kto się czupi, ten się lubi podobno. Tak pisze Adam Bielan po spotkaniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Widział pan ten uśmiech, kiedy wchodziłem do stacji. No Adam Bielan się wziął w zagodzenie. No czyż jest piękniejszy scenariusz? Przypomnę dwa fakty. Połowa 2025 roku. Inne nocne spotkanie u Adama Bielana. Szymon Hołownia wchodzi na to spotkanie jako lider środowiska, które w sondażach ma 5-6%. Dzisiaj Polska 2050 ma 0,5 Procenta. Wczorajszy sondaż w wirtualnej Polsce wchodzi jako lider klubu 30 Dzisiaj klub Parlamentarny Polski 2050 liczy podaj 15 czy 16 posłów. Więc jak Adam Bielan się bierze za sklejanie czegoś, to to jest tylko dobra informacja, a jak pisze w swoim Twitcie, że jest porozumienie, to przyznaje, Adam Bielan jest symbolem porozumienia. No, członek to... AWS-u później wyszedł z AWS-u do pis -u, później uciekł z pis do Polska jest. Na najważniejsza później doprowadził do rozłamów partii Gowina, później wrócił do PiSu. Świetny symbol sklejania, składania wiarygodności, rzetelności i lojalności w polityce. Ale to pan przewiduje, Od rana ten pismi zrobił cały dzień. Ale to Pan przewiduje, że dla kogo to jest równia pochyła? Dla Mateusza Morawieckiego czy dla prezesa Kaczyńskiego? Na równi pochyłe jest oczywiście PiS miał 30 parę procent poparcia, w przyszłości ponad 40, dzisiaj w niektórych sondażach ma 18 i ci posłowie pisu. Tych 180 posłów bodaj siedzi w Sejmie i odliczają do trzech. Pierwszy, drugi ma mandat. Trzeci w okręgu już go nie ma. No przecież stąd w ogóle wzięła się ta inicjatywa. Obaj panowie wiedzą, że tego nie da się skleić, ale obaj teraz będą udawać, że wszystko jest ok. Dlaczego? No z bardzo prostego względu. Nie formuje się projektu politycznego półtora roku przed wyborami. Lepiej to robić pół roku przed wyborami. Mateusz Morawiecki już wie, że jego ludzie, gdzie na listach wyborczych PiSu się nie znajdą, że polityczną gumką, myszką Jarosław Kaczyński ich usunie, ale jest za wcześnie jeszcze na samodzielną drogę. Jarosław Kaczyński dla odmiany chciałby, żeby zadziałał tak zwany efekt czarnka, który na razie odniósł dokładnie odwrotny skutek, więc też będzie udawał, że wszystko jest w porządku i cała trójka panów będą zapewniać, że to było niezwykle urocze kilka godzin, że nie tylko pierwsze danie, ale i zupa, ale i deser, który widzimy na zdjęciu bardzo smakował, a politycznie wszyscy panowie czują się związani do końca życia. Tylko tym końcem życia politycznego będzie zgłaszanie list wyborczych w komisjach wyborczych. Tylko tak sobie myślę, to nawet rok przetrwać w ugrupowaniu, w którym dwa stronnictwa ze sobą kłócą się już publicznie i wzajemnie oskarżają o pasożytowanie, o zdrady. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby dłużej się tak dało. Nie wiem, czy pan pamięta dzień przed tym, jak Adam Bielan zrobił rozłam. W Polsce jest najważniejsze i to zapewniał, że wszystko jest ok, że on życie by oddał za Jarosława Gowina jako lidera. Te scenariusze mają już przetestowane spokojnie. Czyli? Czyli? będą zapewnienia o miłości, a zdrada będzie w tym momencie, w którym któraś ze stron uzna, że to jest ten moment optymalny. Dzisiaj obie strony uznały, że to jeszcze nie ten czas. Czyli bomba z opóźnionym zapłonem. Tak, no tego się już nie da skleić. Jak się patrzy na korytarzach sejmowych i rozmawia z parlamentarzystami PiSu, nie chcę mm, mówić nazwisk, nie chcę im też zrobić jakiejś krzywdy, no ale ci posłowie którzy, jeżeli w okręgu było pięć lub sześć mandatów PiSu i ktoś zdobył piąty, czy właśnie ten szósty mandat, oni wiedzą, że na listach PiSu już mandatu nie zdobędą. A jeżeli Mateusz Morawiecki wystartuje, no to jest szansa, że przynajmniej jedynki te mandaty złapią. Jest 41 okręgów i nie przypadkiem ta lista członków założycieli, parlamentarzystów w tym stowarzyszeniu jest właśnie około 40. Czyli Prawo i Sprawiedliwość jest jak w takiej antycznej tragedii. Z Mateuszem Morawieckim na pokładzie traci wskutek wewnątrzpartyjnych sporów, a bez Mateusza Morawieckiego na pokładzie traci wskutek odejścia centrum. PiS traci przede wszystkim dlatego, że przestał być wiarygodny. Po pierwsze, ta mityczna opowieść o dobrych rządach, życie ją zweryfikowało, ta kradzież pieniędzy, czy to w Rządowej Agencji rezerw Strategicznych, czy w Funduszu Sprawiedliwości, to spowodowało, że do Polaków dotarło, że ten rząd był wykorzystywany do zagarniania publicznych pieniędzy. Z drugiej strony, jeżeli mamy dwie konfederacje, które w sposób szczególny akurat Mateuszowi Marowieckiemu pamiętają walkę z pandemią COVID i przypominają te absurdy jak zamykanie parków czy lasów, no to to nie jest kapitał na budowanie jednego środowiska politycznego. Zresztą te ruchy Jarosława Kaczyńskiego tym są też powodowane, że wie, że nie może być przyszłego wspólnego rządu z konfederacją, jeżeli na jego czele miałby stanąć Mateusz Morawiecki, bo na to zgody nie będzie. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Twierdzi, że nie ma podstaw do tego, żeby podawał się do dymisji, mimo, że podpisywał umowy z Zonda Krypto, że Centrum Olimpijskie ma imię patrona Zonda Krypto i mimo to, że sportowcy nie mogą wypłacić swoich nagród, które otrzymali w formie tokanów emitowanych na tej giełdzie. Do tej pory wszystkie zachowania prezesa Pisielwicza były takie same. Liczył się wyłącznie jego prywatny interes. Mam nadzieję, że wcześniej czy później federacje sportowe dojdą do wniosku, że to jest najgorsza możliwa twarz polskiego sportu kwestia kryptogiełd pozostaje nieuregulowana. Dwa weta prezydenta do dwóch rządowych ustaw, chociaż w jednakowym brzmieniu i ja teraz nawet nie wiem, prawdę mówiąc, gdzie miałby powstać... A ja wiem, gdzie powinien gdzie? powstać nowy projekt w polskim parlamencie. Projekt rządowy naprawdę przez ekspertów był bardzo dobrze oceniany. Absolutnie nie jest nadmiernie restrykcyjny, nie jest nadmiernie związany z jakimiś opłatami na rzecz budżetu państwa. My tego nie odpuścimy, bo my dbamy o interesse oszukanych przez zonda krypto, a nie interesy właściciela zonda krypto, który, jak wiemy, kilkaset tysięcy złotych przelane na przykład na Instytut Zbigniewa Ziobry, z którego opłacano pomoc prawną panu Mateckiemu, czy wydarzenia organizowane przez PiS jak SIPAK w Rzeszowie, na których kandydat na prezydenta Karol Nawrocki się promował. To jest wyjaśnienie tej nadzwyczajnej życzliwości PiS-u zonda krypto. Powiedzmy sobie crypto. wprost. Właściciel zonda krypto próbował zabrać sobie tyły i kupował polityczne poparcie w różnych miejscach, i w PiSie, i w PKOL-u, i w Solidarnej Polsce, w ten sposób, żeby mieć ochronę polityczną i uzależnić polityków swoimi środkami finansowymi. W polskim radiu powiedzieli: Piotr Uruski, Prawo i Sprawiedliwość, i ponownie Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Jakie przesłuchy pana dochodzą po wczorajszym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim? Pozytywne, dobra atmosfera. Dyskusja jest potrzebna. Wizja jest największą partią w polskim parlamencie, więc jej zdania w różnych sprawach mogą być różne. Dzieje się dobrze, idziemy do zwycięstwa, wygramy przyszłe wybory, jest jedność. Mateusz Morawiecki chyba nie chce iść do zwycięstwa razem z Przemysławem Czarnkiem. Widać chce, skoro przyszedł na kolację i na tej kolacji była dobra atmosfera. Gdyby Przemysłowi Czarnkowi szło tak dobrze, to wasze sondaże nie spadałyby poniżej 20%, a obie konfederacje by ich łączny wynik nie byłby wyższy niż Prawa i Sprawiedliwości. Ja już widziałem sondaże Karola Nawrockiego przed wyborami prezydenckimi i one spadały nie wiadomo jak nisko i wszyscy już wyprzedzali Karola Nawrockiego, a okazało się, że wygrał. Podobnie było w Stanach Zjednoczonych z Donaldem Trumpem. Czy pańskim zdaniem w mocy jest nadal to ultimatum? Albo Stowarzyszenie Morawieckiego, albo miejsca na listach? Rozmowa była bardzo jasna i klarowna, no ale musiałbym być na tej kolacji, a okay, na niej czy... nie byłem, żeby powiedzieć, Kongre... Ja nie... Mogę polegać tylko na komunikatach, które pojawiają się publicznie, a te komunikaty są dobre, pozytywne. Chciałem jeszcze pana poprosić o odniesienie się do takich teorii, które się pojawiają, że środowisko Ziobrystów, czy związane z Przemysławem czarnym próbują wypchnąć Mateusza Morawieckiego z partii. Nikt nie próbuje nikogo wypchnąć. Dyskusja jest sprawą normalną w dużej partii. O tym wszystkim decyduje prezes Jarosław Kaczyński. Odbyło się spotkanie. Jak słyszymy po tym spotkaniu, są dobre wiadomości, że... Dobra, czyli nie wyjdziemy poza ten przekaz. Idziemy do Kryptowaluty. Pradosław Piesiewicz, szef pko u na konferencji prasowej mówił, że się nie poda do dymisji i że nie było błędem podpisywanie umów z zonda krypto, mimo to, że sportowcom wypłacano nagrody w formie tokenów, do których ci nie mają teraz dostępu. Czy nadal podtrzymują państwo swoje stanowisko, że trzeba było wetować ustawę o kryptowalutach? Do ostatecznego rozstrzygnięcia jakby tej ustawy jest jeszcze czas i naprawdę... Panie właśnie na już dwa razy dobrze, rozstrzygaliście robisz... tę ustawę. No może czasem trzeba i trzy razy, do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Jeśli coś robimy, róbmy to dobrze. Dla wielu ludzi kryptowaluty, zonda krypto, to brzmi jakby przyleciało z kosmosu. Kryptowaluty są sprawą jeszcze dla wielu ludzi bardzo nową. Tworzymy pewne regulacje, opieramy się na rozwiązaniach europejskich. Prezydent bardzo wyraźnie wskazał w uzasadnieniu do weta, że pewne rzeczy są do poprawienia. Myślę, że jak będą poprawione, to ustawa będzie uchwalona. Dwa miliony Polaków ma swoje pieniądze zainwestowujące w kryptowalutach właśnie. I ci ludzie nie mają żadnej ochrony od państwa. Dlatego zróbmy dla nich dobrą ustawę. Taką, no tak, żeby mieli tę ochronę od państwa. Co nagle to diable Myślę, że zrobimy dobrą ustawę. Będzie podpisana wtedy przez prezydenta. Będą Polacy czuli się bezpiecznie te dwa miliony, które ma właśnie konta na kryptowalutach. Zrobimy to dobrze. Nie w taki sposób, aby na przykład jedną decyzją rządu można było kasować konta. Nie tak, żeby można było wyprowadzać za granicę. Jeśli te przepisy będą zbyt ostre. Prezydent uzasadnił jednak dość dobrze, dlaczego ustawa została zawetowana. Ale nie przedstawił swojej alternatywnej propozycji państwa jako Prawo i Sprawiedliwość. Też nie dał pewne wskazówki. i Myślę, że rząd popracuje nad tymi wskazówkami i będzie dobrze. Ale na razie nie mamy żadnej ustawy i rzeczywistość jest taka, że Komisja Nadzoru Finansowego nie ma możliwości, żeby informować Polaków o ewentualnych nadużyciach w kryptogiełdach i nawet do zakazywania działalności ich na terenie Polski. Ile osób od listopada do teraz zainwestowało w zonda krypto, bo Komisja Nadzoru Finansowego nie miała narzędzi. Na pewno regulacje są potrzebne, ale zróbmy je dobrze, tak jak powiedzieliśmy, tak? To napiszcie ten projekt. To rząd ma w tej chwili inicjatywę. Dwa Ta razy nie ma Jak zaczął pracę, no to niech tą pracę dokończy i niech zrobi to rząd dobrze. Ja myślałem, że pan powie, nie ma sensu przygotowywać projektu, bo rząd i tak go odrzuci. A pan mówi, nie ma sensu przygotowywać projektu, bo rząd nad nim pracuje. To tak trochę mi się kłó Ucisk, tym, że jednocześnie Panie... dwie propozycje rządu w tej samej sprawie głosowaliście za ich odrzuceniem. To też państwa zadaniem to... jest pisanie ustaw, jako posłów, w tym także posłów opozycji. O, Natomiast... Oczywiście, jasna sprawa. To napiszemy, taką potrzebę napiszemy. Natomiast okay. w tej ustawie niech rząd naprawdę mhm. zabierze się do roboty, poprawi tą ustawę. Która ja jest przypomnę. I będzie na pewno dobrze. W polskim radiu powiedzieli.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 Niewał sobie tak wszystko do co ma wszystko do co ma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 Ty się nic nie zmienia, moja mama mówiła. Ostatnia um.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 Już nie widzę nic Przewracam się i tłum się śmieje Z podłogi już nie umiem wstać Tak bardzo, bardzo przecież chciałam ja tak żyć. żyć I nogi wiążą.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 Chcę I będę tańczył z nią po dzień To nie zabawa, ale bawię się Bezsenne noce, senne dnie Było nam jak na niebie